On też próbuje mnie zachęcić, żeby to centrum nowej ewangelizacji jak gdyby też pokazało się z innej strony i pokazało, jak powinna wyglądać dobra wspólnota kluczowa dla parafii i też dla Was, abyście mieli potem tutaj przyjeżdżając z czego czerpać. I dlatego sobie cenię to, że On jest między nami, bo jak gdyby chodzi po tych trzech stopniach po których powoli wy będziecie chodzić coraz to pewniej, bez podpórek, wiedząc zawsze, na którym stopniu jesteś. I w związku z tym będzie mówił o siedmiu przeszkodach na drodze do uzdrowienia. Ale zanim jeszcze mu oddam głos to też Wam chcę powiedzieć, że powoli będziecie zachęcani do tego, abyście wytrwali na tym trzecim poziomie, czyli żebyście modlili się o to, aby wejść do wspólnoty, nie tylko być tak luźno w parafii pomiędzy tysiącem osób, bo to najłatwiej. Podam teraz przykład, na czym by polegało, krótko mówiąc, wejście do wspólnoty. Podam, prowadziłem kiedyś w Rzeszowie, koło Rzeszowa, oazę piętnastodniową. I miałem 57 osób, bardzo zamknięta młodzież od 14 do 19 lat. Nie dało się nic wydobyć z nich, nawet słabiutko śpiewali. Minął jeden dzień, piąty, dziesiąty. Piętnasty dzień rozjazdu na takim podsumowaniu, jakie będzie jutro. W końcu ja mówię, no czemu tacy milczący jesteście? A jeden z nich się strasznie rozpłakał i mówi, proszę księdza Jana, tutaj nas wszystkich mamusia przywiozła na siłę. I właśnie we wspólnocie się dzieli swoimi uczuciami. Bo wy macie zaległości wieloletnie, właśnie na tym polega m.in. życie blisko brata, że powiesz, mamusia mnie przymusiła do kościoła. I wtedy powoli już zrozumiesz, na czym polega ta trzecia działalność, bo tego nie powiesz koledze nam mszy świętej, bo się wstydzisz. Ale macie jeszcze inne mamusie, które Was ciągle dręczą wewnątrz i właśnie we wspólnocie się dzieli nie tym, co się wie, nie tym, co się widziało w telewizji, ale tym, co się czuje. To tak woli wstępu, aby Was już powoli przygotowywać na to, co Was czeka po tych rekolekcjach, które się skończą jutro o 14.11. Dobrze. Prosimy bardzo więc, aby Pan Bóg pobłogosławił naszego Piotra, by tylko mówił to, co Jezus chce przez niego przemówić i powiedzieć nam wszystkim. Boże, daj Mu tę lekkość słowa. Daj, aby to był dzień, jak gdyby pierwszy w tygodniu po odpoczynku zdejmij z nas i z Niego wszelkie ciężary i troski i napełniaj go tylko dobrym Duchem Twoim Świętym. Amen. Witam Was i pozdrawiam wszystkich, którzy mnie nie znają. Jestem ksiądz Piotr Skiba. Chcę podzielić się z Wami przede wszystkim doświadczeniem tego, co Pan Jezus mi pozwolił przeżyć, co pozwolił zobaczyć, usłyszeć, bardziej może jako świadek niż jako nauczyciel. W 1992 roku Pan Jezus mnie spotkał i zaczął nawracać. W 93, na takim Kongresie odnowy charyzmatycznej, posługiwał ojciec Ricardo Arganeras i ja patrzyłem na jasnej górze jako młody chłopak, 93 rok z takim zachwytem, tyle cudów i znaków, tyle uzdrowień, uwolnień. Panie Jezu. Ja chcę takiego kościoła, ja w takim kościele chcę wzrastać, rozwijać się, gdy objawia się Twoja chwała, ale też szybko Pan Jezus pokazał mi, że nie wszyscy zostają uzdrowieni, że jednak nie wszyscy przyjmują tę łaskę. I przez lata ja się też pytam Pana, dlaczego tak jest? Jakie są przyczyny? Jakie są blokady? Co nas blokuje w przyjęciu uzdrowienia? Co blokuje naszych bliskich w przyjęciu uzdrowienia? Co stoi na przeszkodzie? Bo od strony Boga wszystko jest gotowe. Jezus na krzyżu wraz z swoją krwią i wodą z serca Wylewa wszystkie łaski uzdrowienia, uwolnienia. To jest nieograniczone morze łaski ze strony Boga. Nie ma przeszkody. A jednak się pytam, a jaka jest przeszkoda w sercach ludzi? Co blokuje, utrudnia przyjęcie uzdrowienia od Pana? Pierwsze, co przychodzi mi na myśl bardzo po prostu, Brak wiedzy. Popatrz, ilu naszych znajomych ma różne niedomagania, słabości, braki, błędy. Oni nawet zwyczajnie nie wiedzą, że można przyjść do Jezusa. Nie wiedzą, że Jezus uzdrawia, bo nikim tego nie powiedział. A gdy ty im to mówisz, oni się dziwią. Tak? Można przyjść? na taką mszę, na modlitwę o uzdrowienie do kręgu biblijnego? Tam Pan Jezus uzdrawia? Pytają się, jak zdziwieni ci z dziejów apostolskich, którym zaczęli mówić apostołowie o Duchu Świętym, a oni mówią, my nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Czyli pierwsza rzecz, brak Zwykłej informacji, wiadomości, wiedzy, takiej najprostszej, zwykłej, nawet jeszcze niebudzącej wiary, ale w ogóle fakt, że Jezus uzdrawia, że Jezus żyje, że Jezus ma moc uwalniania, uzdrawiania. Brak tej wiedzy, że na krzyżu On wysłużył wszystko dla nas i dlatego też Widzisz, gdy nie mają tej wiedzy, nawet nie próbują, nawet nie szukają w Jezusie ratunku i uzdrowienia. Latają, biegają, szukają Go wszędzie, ale nie w Jezusie. Wszędzie, ale poza Jezusem, do jakichś terapeutów, do dziwnych uzdrawiaczy. Wpadają w różne pułapki, szukają zabobonów, wróżek amuletów, talizmanów i tak dalej. Brak tej podstawowej informacji. I ta niewiedza zaślepia. Ta niewiedza dla nich jest zabójcza. Dlatego też Ty jesteś posłany. Jesteś posłana. By wszystkim, kogoś będzie spotykać, mówić o tym, że Jezus żyje i Jezus uzdrawia. Jezus uzdrawia nasze choroby i słabości. Pierwsza informacja. I gdzie mogą przyjąć to uzdrowienie? Żeby zaszrać to małe źrenko w sercach ludzkich. Ono będzie pracować. Dlatego też Jezus nakłada na Ciebie obowiązek, by mówić o tym innym ludziom. Że On żyje i uzdrawia, by oni nie żyli w niewiedzy, w nieświadomości, by nie żyli w ciemności, bo ta ciemność jest zabójcza. Gdy nic nie wiedzą, gdy mają oczy zamknięte, gdy nikim nic nie powiedział o Jezusie, idą i szukają uzdrowienia, ale poza Bogiem. I jeszcze bardziej pogrążają się w ciemności. I jeszcze pogrążają się bardziej w niemocy, w chorobach i w słabości, bo tylko Jezus może dać uzdrowienie. On i tylko On, nikt poza Nim. Nawet jeśli posługuje się lekarzem, to i tak Jezus uzdrawia. To i tak źródło uzdrowienia jest w Jezusie. Jeśli szukają uzdrowienia, Poza Jezusem, na różne sposoby, będą doświadczać nieszczęścia. Będą doświadczać coraz większej choroby i zniewolenia. Dlatego, że gdy ktoś otwiera się na diabła, to będzie doświadczać jego działania. Jezus mówi o nim w Ewangelii Jana, od początku był zabójcą. I ci, którzy otwierają się na Jego działanie, nawet nieświadomie zupełnie, doświadczają działania zabójcy, niszczyciela, ojca kłamstwa. Świadomie czy nie, doświadczają Jego działania. Dlatego też jest to tak ważne, by budzić świadomość. W tym roku spotkałem kobietę na kolędzie która nosiła pierścień Atlantów, ja patrzę na tą rękę, widzę pierścień, od razu się modlę w duchu, Panie, co mam robić? Panie, daj mi światło i daj mi znak. Co mam wobec tej kobiety uczynić? I Jezus mi daje potwierdzenie, szybko, aby budzić świadomość, mówić o tym, co to jest. Jezus mnie posyła wewnętrznym impulsem, by głosić słowo. Pomodliłem się chwilę w duchu i mówię teraz, proszę Panią, to, co powiem, jest bardzo ważne. W imię Jezusa Chrystusa proszę zdjąć ten pierścień. Chwila ciszy, nie wiem, co będzie, a za chwilę jednak zdejmuje i kładzie na stole. I teraz Pani wyjaśni, co to jest. I zaczyna się płacz, i zaczyna się przemiana serca, Duch Święty działa, a potem ona wyjawia, od kiedy zaczęłam go nosić, same nieszczęścia w moim domu się zaczęły. Widzisz? Jak ludzie w niewiedzy, szukający ratunku poza Bogiem, sami otwierają swoje życie, na rzeczywistość demoniczną i doświadczają potem działania tego, o którym Jezus mówi, że jest zabójcą. I będą doświadczać. Do innego domu przychodzę w styczniu, spotykam dziewczynę, która trzy lata nie wychodziła ze swojego domu. Wyobrażasz sobie, trzy lata nie wyjść ze swojego pokoju? Praktycznie szkielet Chuda, bez życia, niby żyje, ale bez życia, wewnętrznie jakby martwa. Modlę się do Pana o zgodę, czy mam z nią rozmawiać, co mam zrobić. Pan mnie posyła, namaszcza, zaczynam z nią rozmawiać. Od kiedy Ty tak cierpisz? I zawsze wracaj do początku w takiej posłudze. Trzeba wracać z człowiekiem do korzenia, do początku. Kiedy się to zaczęło? Ksiądz Rufus Pereiro, on zawsze zachęca wszystkich w posługiwaniu, by zaczynać rozmowę z człowiekiem od tego początku. Kiedy się zaczęły te słabości, te choroby? Twoja sytuacja, co było początkiem? I zaczyna się rozmowa. Czułam się samotna. Nikt ze mną w domu nie rozmawiał. Zaczęłam oglądać karty Tarota. Wróżyłam z tych kart coraz bardziej i bardziej. I moje życie zaczęło się rozsypywać. I ta kobieta opowiedziała całą historię, jak stopniowo zabójca, niszczyciel niszczył jej życie. Depresja, zranienia, lęk, Strach, zamknięcie w sobie, bez życia jak martwa, trzy lata nie wychodząca z domu. Przyjęła modlitwę o uzdrowienie, o uwolnienie w dużej mocy i spowiedź świętą. I to jest przykład takich bezradnych ludzi, którzy nie mają żadnej wiedzy. I ta niewiedza jest zabójcza dla nich i idą po omacku, szukając gdzieś ratunku, gdzieś szczęścia poza Jezusem, a niestety otwierają się na rzeczywistość demoniczną, która potem ich niszczy. A więc wiedza jest przydatna. I po tej drugiej sesji przed obiadem będziecie mogli wziąć taką broszurę o różnych demonicznych zagrożeniach, która wam pomoże w diagnozowaniu, identyfikowaniu tego, co nie jest od Boga. By mieć wiedzę, ona też jest potrzebna. I rachunek sumienia przygotowany przez egzorcystów, aby nieść także Wam pomoc, nie po to, by się tym złem zachwycać, ale by z nim, zrywać radykalnie, mocno i go unikać. A więc wiedza, która jest przydatna, Również do tego, czego unikać. I wiedza przede wszystkim o Jezusie, który uzdrawia. O Jezusie, który ma moc nieograniczoną nad całym naszym życiem. Jak to obiecał w zakończeniu Mateusza, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Amen? Druga przeszkoda, którą chciałbym zatytułować tak. Brak wiary. Brak wiary, niedowierzanie, brak ufności. Mówiliśmy już o tym w tym tygodniu, w poniedziałek, w niedzielę, na naszych innych spotkaniach. Ten brak wiary obezwładnia Boga. Wyobraź sobie jak to jest poważna blokada. Jezus w Nazarecie przychodzi, w ostatnią niedzielę to słuchaliśmy, chce czynić znaki, cuda, chce uzdrawiać, pochylać się nad ludźmi, a jednak oni nie wierzą, nie dowierzają i nie mógł tam zdziałać cudów. Nie może Jezus działać. Dziwna Ewangelia. Jezus nie może działać. Bóg Wszechmogący nie może działać. Nie może działać dlatego, że nie dowierzają. I powątpiewali o Nim. Ten brak wiary uniemożliwia działanie Boga. Chociaż On chce. Chociaż On przychodzi. Chociaż się pochyla. Chciałby wkraczać w życie. Ale widzi serce zamknięte. Serce, które nie wierzy, że Bóg jest i że Bóg może działać. Brak wiary. To jest wielka blokada. Czym jest wiara? Wiara w Twoim sercu, jak powiedziała współczesna mistyczka, to jest zobowiązanie Jezusa wobec Ciebie. Jeśli Ty wierzysz, Jezus zobowiązuje się wobec Ciebie. Działać dla Ciebie, w Tobie, przez Ciebie. Jeśli Ty wierzysz, Jezus zobowiązuje się. To jest Jego zobowiązanie wobec Ciebie poprzez Twój dar wiary. Poprzez Twój dar wiary. I gdy wierzysz, Jezus może czynić to, co pragnie. Wiara Cię otwiera na działanie i wszechmoc Boga. Jeśli zaś jest atmosfera niewiary, to Bóg chce, ale Jego moc nie będzie przekazywana. Atmosfera niewiary jest bardzo niebezpieczna i zaraźliwa. Dlatego też tam, gdzie oczekuje się na działanie wszechmocy Boga, potrzebni są ludzie, którzy wierzą. Zauważ jeden fragment z Ewangelii Marka 5:38. Jezus idzie do dziecka i mówi, dziecko nie umarło, tylko śpi. Wyśmiewali go. I Jezus odsuwa ten tłum. Tych, którzy nie wierzą i wątpią. Którzy się nabijają, kpią z niego. Odsuwa ten tłum. Nie chce. By oni uczestniczyli w tej modlitwie o uzdrowienie, bo chcę, by w tym momencie modlitwa uzdrowienia byli tylko ludzie, którzy wierzą, pełni ufności i mocy, bo atmosfera wiary ma wpływ na to, co się dokonuje w czasie tej modlitwy. I wziął wtedy z sobą tylko wybranych uczniów i rodziców, bo oni wierzyli. Taka sama sytuacja jest z dziejach apostolskich w dziewiątym rozdziale, kiedy Piotr modli się. O uzdrowienie, o wskrzeszenie Tabity też bierze tylko tych, którzy rzeczywiście wierzą, bo atmosfera wiary ma niezwykłe znaczenie. I odwrotnie, atmosfera niewiary osłabia całe zgromadzenie, osłabia tych, którzy nawet za chwilę mają się modlić, a więc z wiarą atmosfera wiary jest ożywiająca, a atmosfera niewiary jest zabójcza dlatego też Pan chce byśmy usunęli z naszych serc wszelki korzeń nieufności wszelki korzeń niedowierzania powątpiewania po to by nasze serca były całkowicie ufne i wolne byśmy do końca wierzyli do końca ufali we wszechmoc Boga Jakub w swoim liście bardzo mocno o, o tym mówi, zachęca w pierwszym rozdziale. To są bardzo mocne słowa dla nas. Mówi tak, jeden, 6 i 7. Niech prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej, wzburzonej wiatrem i miotanej to tu, to, to tam. Człowiek ten... Niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana. Widzisz? Ten człowiek niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana. Jeśli wątpi. Jeśli żywi wątpliwości. Raz wątpi, raz nie wątpi powątpiewa, raz wierzy, raz nie wierzy. Jak mocne słowo mówi święty Jakub, człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana. Zatem w każdym położeniu pełna ufność, pełne zawierzenie, pełna wiara do końca w obecność Boga, we wszechmoc Boga, w Jego nieograniczone możliwości dla naszego życia, by nigdy nie wątpić nie powątpiewać nawet przez chwilę, ale od razu mówić, Ty jesteś Wszechmogący, Tobie jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Od tego zaczął Bóg, gdy rozpoczął dzieło zbawienia w zwiastowaniu Maryi Dziewicy. Co ona usłyszała? Na czym się oparła? Właśnie te słowa usłyszała. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I od tego się zaczęło. I gdy Maryja to usłyszała, powiedziała Amen. Amen do końca. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I na tym opiera się Twoja wiara. Twoja ufność, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. W Jego mocy jest wszystko. Dlatego też teraz powstaniemy. I chcemy, Panie, prosić Cię z ufnością, Przekonaniem i wiarą, byś uwolnił nas na zawsze od wszelkiego korzenia nieufności, powątpiewania, od tej nieufności, którą zasiewa w nas zły duch. Odetnij nas, Panie, w imię Twoje, od korzenia nieufności, byśmy nigdy nie wątpili. Uwolni nas od tej trucizny powątpiewania we wszechmoc Boga, w Jego nieograniczone możliwości. Uwolnij nas, Jezu, mocą Twojej krwi, mocą Twojej śmierci i zmartwychwstania, abyśmy byli całkowicie wolni, bez żadnego powątpiewania, wierzyli do końca, ufali do końca, abyśmy mogli przyjmować Twoją wszechmoc, bo dla Ciebie wszystko jest możliwe. W Twoich rękach jest nasze zbawienie. Amen. Usiądźmy. Gdy z takim nastawieniem serca podchodzisz do Pana, On będzie działać. On będzie działać. Ale może być jeszcze inna blokada, która nam utrudnia przyjmowanie Bożej mocy uzdrowienia od Pana, gdy serce nie jest do końca czyste. Gdy ono nie jest do końca uwolnione. Po prostu, gdy jest jakiś ukrywany grzech. Ukryty, niewyznany grzech. To jest blokada poważna, która związuje Twoje serce. I to jest czas wtedy na spowiedź świętą bo tylko tam dokonuje się to całkowite uwolnienie, rozgrzeszenie, przemiana życia. Jezus mówi do świętej Faustyny takie słowa. Choćby dusza była rozkładająca się jak trup, choćby po ludzku już nie było żadnej nadziei, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia w sakramencie spowiedzi, wskrzesza tą duszę na nowo. A więc nawet wtedy, gdy wydaje się, że po ludzku nie ma nadziei, że wszystko umarło, że są grzechy, z którymi walczysz, które cię przerastają, w Bogu jest zawsze nadzieja i ratunek. I każdy ukrywany grzech, niewyznawany w spowiedzi świętej, to jest Poważna blokada, która uniemożliwia działanie wszechmocy Bożej w Twoim życiu. Dlatego najpierw konieczne jest oczyszczenie. Do nas przyszła pewnego dnia kobieta, która prosiła o modlitwę, o uwolnienie, bo była w nocy nękana przez złego ducha, dręczona, koszmary, demoniczne różne objawy. I ona prosi pomóżcie się, aby miała pokój. Poddaliśmy to takiej modlitwie o rozeznania z prorokami. Ona nic więcej nie mówiła, myśmy też nie pytali. I padło słowo prorocze na modlitwie wspólnotowej, że musi oczyścić się ze wszystkiego, co ukrywa. Musi usunąć ze swojego jadłospisu to, co nie jest Boże. Przyszła ponownie ta kobieta na modlitwę i przekazaliśmy to słowo jej. Nie mówiąc tak bardzo do serca, ale ogólnie może coś jest takiego, co ukrywasz. Może jest coś takiego, z czego powinnaś się oczyścić. Pomyśl nad tym. I gdy ona na tej modlitwie zaczęła analizować swoje serce rzeczywiście, z czego mam się oczyszczać, okazało się, że jest tego bardzo dużo, bardzo dużo, stopniowo, coraz bardziej. Oddawała różne obszary swojego życia Panu, także Bóg ją uzdolnił do tego, że przerwała grzeszny związek, w którym żyła. I dopiero wtedy, kiedy zrobiła zupełną czystkę w swoim domu, w swoim mieszkaniu, Uwolniła swoje serce od tego wszystkiego, co było grzechem, co powodowało grzech w jej życiu. Mogła przyjąć modlitwę o uwolnienie i napełnienie Bożym pokojem. To jest tak ważne, by nic nie ukrywać przed Panem, bo Pan i tak wszystko wie. Słowo Boże mówi tak. Przysłów 28:13. Nie zazna szczęścia. Kto błędy swe ukrywa, kto je wyznaje, porzuca. Ten miłosierdzia dostąpi. A zatem wyznawaj wszystko szczerze do końca w sakramencie spowiedzi, by twoje serce było wolne. Demaskuj zło i nie bój się tego. Modlić się także warto o to, jak zachęca psalm, Uwolnij mnie, Panie, od tych grzechów, które są ukryte przede mną. Bo może tak być, że wszystkiego nie widzisz, że jeszcze wszystko nie jest Tobie objawione. I tu wielką pomocą też jest wspólnota, krąg biblijny, bo to w konfrontacji z bratem, z siostrą w kręgu biblijnym, w małej grupie, ty najszybciej też zobaczysz swoje błędy, grzechy, ograniczenia, jaka ja jestem, jak ja mówię, jak ja myślę o tej, o jak się ona ubrała, a ta, jak ona się zachowuje. I w konfrontacji z bratem bardzo szybko właśnie jak w ogniu, w ogniu oczyszczającym zobaczę swoje grzechy i Pan pomoże Ci je demaskować i usuwać, usuwać. Także to, co było ukryte. A nie chodzi tylko o to, by raz z nimi zerwać, ale by również zamykać wszelkie furtki. Wszelkie furtki dla grzechu, dla zła. Te kanały grzechu, by zamykać, poprzez które z głow wkraczało do Twojego życia. By nigdy więcej nie wracało. Dlatego tak ważne jest nie tylko zerwać, ale też aktem woli wyrzec się Każdego grzechu wyrzec się w imię Jezusa Chrystusa, aktem woli ożywionym wiarą. W ostatnią niedzielę byliśmy na modlitwie, modlitwa o uwolnienie. Jak zwykle na końcu zebrania charyzmatycznego dzieją się różne dodatkowe znaki, także demoniczne manifestacje i kobieta doświadczyła mocy Bożej, zaczęła się manifestacja. Otoczyła ją taka grupa prorocza, modląca się za nią i oczywiście ta modlitwa nam trwała, trwała, trwała, już nie będę rozwijał, wiecie jak to przebiega. W końcu ja się pytam, czy jest jakieś proroctwo? Co mówi teraz Pan w, to, w związku z tą modlitwą? Proroctwo było jedno, bardzo krótkie. Pan mówi, niech się wyrzeknie wszystkiego złego, i pobłogosław jej. I ja poprowadziłem tę modlitwę właśnie w ten sposób, by ona powtarzała po mnie to proste jedno zdanie. Natychmiast została uwolniona przez Pana. Natychmiast, w jednym momencie wszelkie zło odeszło. A więc wyznawać ukryte grzechy. Nic nie ukrywać, nic nie zatrzymywać, bo i tak Pan zna całe Twoje serce, wszystko wie o Tobie. Wyznawać je. Porzucać w sakramencie spowiedzi, bo tam jest miejsce uzdrowienia i uwolnienia. Zrywać z wszelkim grzechem. Wyrzekać się wszelkiego grzechu. Zamykać wszelkie furtki dla diabła. Zamykać furtki tych kanałów, poprzez które było jakieś doświadczenie grzeszne, by nigdy do tego nie wracać. Diabeł chce powracać. Znacie to z Ewangelii. Diabeł chce powracać, Poprzez te sytuacje, podobne okoliczności, wracać, kiedy dom zostanie wymieciony i pusty. Nie pozwalaj mu na to. Nie pozwalaj mu na to, by twoje serce było czyste i wolne. I wtedy to serce, napełnione wiarą i ufnością, może przyjąć wciąż nieograniczoną wszechmoc Boga. Czwarte. To nieprzebaczenie. Widzicie, jak ten temat powraca w różnych konferencjach, które tutaj słyszysz. Nieprzebaczenie, jako kolejna blokada, paraliżująca serce. Jak to jest ważne. Powraca ten temat w różnych konferencjach i jeszcze powróci. Jezus cię zaprasza do tego, by wobec nikogo, kto był w twoim życiu obecny, kto jest obecny, nie było żadnej złości, gniewu, nienawiści. By nie było pielęgnowanych urazów, ale by była wciąż trwająca wola przebaczam mówi Jezusa. Bo przez to przebaczenie Ty uwalniasz tego brata i uwalniasz siebie. Gdy trwasz w nieprzebaczeniu wobec kogokolwiek, to Ciebie zniewala. I Jego również. To ma wpływ także na życie wieczne. Maria Simma, austriacka, austriacka mistyczka w swoim dziele rozmowy z duszami czystcowymi przedstawia takie dusze, które przychodzą do niej i mówią, że dlatego są w czystcu jeszcze, ponieważ ci, którzy żyją na ziemi, jeszcze im nie przebaczyli. To dotyczy obu osób i tego, który nie przebacza i tego, któremu nie przebaczono. To jest relacja. A gdy Ty przebaczysz, jak Jezus mówi 77 razy, czyli zawsze, za każdym razem, chętnie, ze względu na Jezusa Chrystusa, On będzie uwalniać Twoje serce i to serce wolne będzie mogło przyjmować moc uzdrowienia. Właśnie w ostatnią niedzielę spotkałem kobietę na imię Teresa miała, ma, która zachorowała na raka i gdy w tej sytuacji trudnej diagnozowała swoje życie, to we wspólnej modlitwie charyzmatycznej Pan jej dał światło, że ma przebaczyć mężowi, któremu, który odszedł od niej, do którego żywiła wielką złość i nienawiść. Z trudem, ale ta kobieta przebaczyła. Przebaczyła wszystko mężowi, duchowo się z nim pojednała, błogosławiła go, modliła się, aby Duch dał, jej, dał mu pokój. To trwające przebaczenie przemieniło jej serce, jej wnętrze tak bardzo, że Pan uzdrowił również jej ciało. I tak się dokonuje, bo przebaczenie leczy Twoją duszę i także otwieracie na przyjęcie uzdrowienia fizycznego. Fizyczne uzdrowienie jest bardzo szybkie. Bóg ma wielką łatwość dawać uzdrowienie fizyczne, a uzdrowienie wewnętrzne czasami trwa dłużej. I ono jest ogromnie ważne, uzdrowienie Twojego wnętrza, bo właśnie to wnętrze jest miejscem pełnego spotkania z Bogiem. Nie będę rozwijać tego tematu, bo już był rozwijany w innych miejscach. Przejdę teraz jako pewien sygnał do zagadnienia dotyczącego przekleństwa. Jest też taka rzeczywistość duchowa, którą nazywamy przekleństwem. Istnieje błogosławieństwo, czyli oddziaływanie Bożego Dobra na życie człowieka i istnieje przekleństwo, oddziaływanie zła na życie człowieka. Mówi o tym słowo Boże już w Księdze Wyjścia, w dwudziestym rozdziale, gdzie Bóg mówi o karze występnych, tak, na synach do trzeciego, czwartego pokolenia ze względu właśnie na to, że odeszli od Pana. Słowo Boże mówi o tym w różnych miejscach. Księga Powtórzonego Prawa, 28 rozdział od 15, mówi o przekleństwach, które mogą spaść na człowieka, ale nie tak przypadkowo, że nagle one spadają z nieba. To grzech powoduje to, że człowiek sam z własnej winy otwiera się na wpływ demonicznego zła. To grzech człowieka, czy przodków, czy innych osób, może spowodować otwarcie na wpływ zła w życiu człowieka. Dlatego też tak ważne jest, Diagnozować swoje życie. Co w nim się dokonuje? Jakieś powtarzające się grzechy. Jakaś rzeczywistość ucisku duchowego, zniewolenia duchowego, która czasami może towarzyszyć. I wtedy niewystarczająca jest tylko spowiedź święta. Potrzeba modlitwy o uwolnienie która łamie przekleństwo, kłamstwo diabła. W tym miesiącu poznałem kobietę, przyszła z prośbą o modlitwę do nas, która miała 11 poronień, która w ciągu historii swojego życia była tak już zdesperowana, że nigdy nie będę mieć dziecka, Dziesięć lat po ślubie, małżeństwo, w takiej już rozpaczy, załamana i płacząca. Modliliśmy się do Pana o światło za tą kobietę. Pan udzielił takiego słowa, które nas jasno ukierunkowało na to, co w niej jest, co ją spotkało. Okazało się, że była właśnie obiektem kłamstwa, diabła, przekleństwa wyrażonego ze strony innych osób. Najpierw, po pierwszym poronieniu, babcia powiedziała jej: Ty już nigdy nie będziesz mieć dziecka. Uwierzyła w to słowo. Potem, kolejny raz teściowa. Ty już nigdy nie urodzisz. Mijały kolejne sytuacje. W końcu lekarz. Bóg panią nie kocha. Pani już nigdy nie będzie miała dzieci. Uwierzyła w to słowo. To słowo tak zakorzenione głęboko w niej. To kłamstwo diabła, to przekleństwo diabła. Widzisz, tak zaowocowało. Ona w to uwierzyła, że nie mogła mieć tak długo dzieci. To słowo prorocze z modlitwy charyzmatycznej pokazało nam także ich relacje jako małżeństwo. Że mają się bardziej zbliżyć do siebie. Sobie poświęcać czas. I łamaliśmy to przekleństwo diabła. Łamaliśmy to przekleństwo w imię Jezusa Chrystusa. Mocą, krwią Jezusa Chrystusa przeżyła potężną modlitwę o uwolnienie i została uzdrowiona z tego duchowego wpływu. Widzisz, to jest duchowy wpływ, oddziaływanie zła na życie człowieka. Tak jakby taki cień się ciągnie za nią i to trzeba odciąć w imię Jezusa Chrystusa. Złamać tą moc przeciwnika, aby kobieta została zupełnie uwolniona. I to się dokonało. To przekleństwo, które może Wpływać na życie człowieka jest siłą demoniczną. Egzorcysta, taki miesięcznik, cały numer poświęcił na ten temat. Klątwy, przekleństwa, uroki. Jest to rzeczywistość, która jest i niszczy. Ale my mamy moc od Jezusa Chrystusa, moc uwalniania i uzdrawiania. Bo dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. Amen? Amen? Czasami też tak jest. W skrajnych, bardzo rzadkich przypadkach, że może przekleństwo demoniczne dotknąć kogoś, a on zupełnie nawet o tym nie wie. I tak było w historii kobiety, za którą modliliśmy się tak z 15 lat temu o uwolnienie. Ona nie wiedziała, skąd to jest, że coś ją boli w kręgosłupie i czuła się jakby przekuta szpilką, przekuta tak na wylot. I to ją unieruchamiało, to ją strasznie bolało i duchowo, i fizycznie. Dla mnie to wtedy było bardzo pouczające, bo uczyłem się od starszego kapłana i w czasie tej modlitwy ksiądz mówi do niej czy ty czujesz to jak igłę, jak taką szpilę? Tak. I kapła miał światło, że jest to przekleństwo demoniczne przez laleczki wudu. I z wielką mocą modlił się w imię Jezusa Chrystusa duchowo, wyjmował tą szpilę przekleństwa diabła z tej kobiety oczywiście przy wielkich wstrząsach, manifestacjach i tak dalej, rykach, ona została uwolniona od tego przekleństwa duchowego. Taka rzeczywistość może się zdarzyć, to jest rzadkie. Także w naszej diecezji, tutaj w sklepach niektórych już widziałem niestety takie przedmioty. Ale Pan daje moc uwalniania i uzdrawiania. Moc nad wszelkim przekleństwem, moc właśnie daje Tobie, by złamać wszelkie zło, by dać zupełnie nowe życie, bo z wszelkiego przekleństwa uwolnił nas Chrystus przez ofiarę swojego krzyża. Amen? I On daje władzę, by stąpać po całej potędze przeciwnika by przyjmować Jego uzdrowienie, by łamać wszelkie pieczęcie przekleństwa. Także drogą do tego jest żal, skrucha, wyznanie grzechów, ale widzisz także ta pomoc modlitwy charyzmatycznej o uwolnienie, poprzez którą Kościół przychodzi nam z pomocą. Bo jak uczy Francis Sullivan w książce wydanej w 1992 roku w Warszawie, Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna, są dwa kanały łaski. Dwa kanały, poprzez które płynie łaska uzdrowienia. Jeden kanał to sakramenty. Drugi kanał to właśnie charyzmaty. Posługa charyzmatyczna. Zobacz kiedyś do tej książki. Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna Francis Sullivan. I to jest dla nas normalne. Normalne. Pan przychodzi z pomocą swoim dzieciom. Uwalnia, uzdrawia, rozwiązuje także te zniewolenia. W tej dziedzinie można też wspomnieć o tak zwanym uzdrowieniu międzypokoleniowym, z którym wiąże się czasem wpływ jakiegoś zła ciągnącego się z pokolenia na pokolenie przekazywanego z ro. Dziców na dzieci. Niektórzy mówią, że nie ma czegoś takiego, a ja od razu odsyłam do listu Świętego Piotra, gdzie Piotr pisze wprost z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania Chrystus was odkupił. Czyli istnieje coś takiego, jak odziedziczone po przodkach złe postępowanie Złe wzorce, złe modele zachowań, a także może być nawet jakaś inna choroba przekazywana z pokolenia na pokolenie. Bardzo dobrą książkę na ten temat napisał James Mandjakal o drzewie genealogicznym, uzdrowienie drzewa genealogicznego, a także Robert de Grandis, uzdrowienie międzypokoleniowe. Możesz do tego zajrzeć. Uzdrowienie międzypokoleniowe. James Mandzakal. Uzdrowienie drzewa genealogicznego. I te dwa pojęcia funkcjonują. Uzdrowienie drzewa genealogicznego i uzdrowienie międzypokoleniowe. To tylko jako sygnał, aby zainteresować się tym zagadnieniem. To dotyczy nie tylko duchowych więzów, ale także jest związane um, z cielesnymi. Rufus Pereiro mówi o tym, by w tej modlitwie o uzdrowienie, o uwolnienie od przekleństwa uwzględniać także te wszystkie sytuacje, w których były jakiekolwiek zbliżenia seksualne, ponieważ tam zaszły również relacje duchowe, emocjonalne, by odciąć się w imię Jezusa od tych wszystkich osób, z którymi były jakieś zbliżenia seksualne, nieczyste. Chodzi o to, że to nie była wiadomo żona, mąż. By te więzy były przecięte w imię Jezusa Chrystusa. By mogło dojść do całkowitego uwolnienia również w dziedzinie duchowej. Więc... Pan daje Ci i chce Ci dawać uwolnienie od wszelkiego przekleństwa, od wszelkiego zła, także międzypokoleniowego. My modliliśmy się w zeszłym roku za takiego chłopaka. Babcia poprosiła o modlitwę, taki chłopak chodzi, chodzi sobie do gimnazjum, do trzeciej klasy, babcia poprosiła, no i pomódlcie się o uzdrowienie, bo coś dziwnego się z nim dzieje, nie wiemy o co chodzi. On nic nie mówi, mało mówi, zamknięty w sobie, przy tym inteligentny, wiele czyta, ale coś jest nie tak. I modliliśmy się we wspólnocie z prorokami, dlatego tak ważny jest dar proroctwa, słowa poznania. I pewien mężczyzna prorokujący tym posługującym tym darem miał taki obraz chłopca, obok którego stoi matka i ta matka zarzuca na niego sieć i ten chłopak w tej sieci się szamocze jest poraniony nie, jest, nie ma pełnej swobody życia ta sieć zarzucona przez matkę go niszczy to było dla nas bardzo jasnym świadectwem że to dotyczy relacji z matką zaborczą, zachłanną trzymającą go w niewoli. Pokoleniowa sprawa, widzisz? I trzeba było około pół roku modlitwy na odległość, przez telefon również. Ani nie wiedział ten chłopak, że się za niego modlimy, ani nie wiedziała matka. Że szła modlitwa wspólnoty, także egzorcyzm, na odległość w intencji tego chłopaka i tej matki. I ten chłopak został uwolniony. Narodził się na nowo. Odżył w Duchu Świętym. Odczuł swoją godność i wartość. I zaczęła nawracać się także ta matka. Amen? Amen. Dlatego tak ważna jest posługa prorocka, posługa charyzmatyczna, która jest po to, by nieść pomoc człowiekowi. Ile mamy jeszcze? Pan daje to światło. Pan przychodzi z pomocą również w uzdrowieniach międzypokoleniowych. Nie bój się zainteresować też tym tematem, by uwolnić siebie, swoją rodzinę od wszelkiego zła. Także od tego, które może wynikać z poprzednich pokoleń. Nawet na osobistej takiej modlitwie, gdy jesteś sama, Możesz bardzo prosto się pomodlić w ten sposób. Odcinam się w imię Jezusa od wszelkiego zła, które jest skutkiem grzechu moich przodków. Pomódmy się teraz. Boże Ojcze, stajemy w Twojej obecności z pokorą w naszych sercach. W imię Jezusa Chrystusa prosimy Cię, Boże Ojcze, wierząc w Jego nieograniczoną moc i siłę, potęgę działania przez krew Jezusa Chrystusa, Boże Ojcze. Uwolnij nas wszystkich od wszystkich skutków, grzechów naszych przodków. Niech teraz płynie krew Zbawiciela na te dzieci tu zgromadzone, Boże Ojcze, aby ta krew uwalniała we wszystkich pokoleniach, wszystkich przodków. Zanurzamy wszystkich przodków we krwi Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli wolni, abyśmy przyjęli uwolnienie, uzdrowienie. W imię Jezusa Chrystusa odcinam się od grzechów moich przodków. W imię Jezusa Chrystusa, mocą krwi Jezusa Chrystusa odcinam się od grzechów moich przodków. Od grzechów moich rodziców, od grzechów wszystkich pokoleń, we wszystkich pokoleniach, ze strony Ojca, ze strony Matki. Odcinam się od wszystkich skutków grzechów, Ojcze, przez krew Jezusa Chrystusa przyjmuję to uzdrowienie teraz. Uzdrowienie całkowite, uzdrowienie drzewa genologicznego, międzypokolenie uzdrowienie Przyjmuję Boże Ojcze. Przez krew Jezusa Chrystusa i was wszyscy moi przodkowie, we wszystkich pokoleniach teraz zanurzam we krwi Jezusa. W tej krwi, która wszystko uzdrawia, oczyszcza, uwalnia, uzdrawia na chwałę Boga. Amen. I zanurzam we krwi Jezusa Chrystusa teraz. Wszystkie osoby, z którymi może były kontakty seksualne, z którymi były nawiązane jakieś więzy duchowe, emocjonalne. O Chryste, te relacje, te więzi, te osoby zanurzam w Twojej krwi i w imię Jezusa Chrystusa odcinam się od tych więzów. Odcinam się od tych relacji, by nie miały żadnego duchowego wpływu na moje życie przez krew Jezusa Chrystusa, która wszystko uzdrawia. Amen. Amen. Zapieczętuj, Duchu Święty, to uzdrowienie w moim życiu, abym mógł przyjmować błogosławieństwo, abym mógł tylko w błogosławieństwie żyć, błogosławieństwem się radować, błogosławieństwo przekazywać, błogosławieństwo pomnażać, na chwałę Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki, wieków. Amen. Usiądźmy. A zatem doczytaj te treści: Uzdrowienie międzypokoleniowe Robert de Grandis, Uwolnienie od przekleństwa James Manjakal o uzdrowieniu drzewa genologicznego Francis Sullivan charyzmaty i odnowa charyzmatyczna. Zainteresuj się konferencjami ksiądz Rufus Pereira. Wiele lat wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Egzorcystów. Tu podajemy wam klasykę katolickiej odnowy charyzmatycznej. I trzeba pogłębiać te treści. I czytać, i słuchać, by napełniać się Bożym Duchem. Kolejna sprawa, która może być przeszkodą, to wtedy, gdy choroba jest wprost od złego ducha. Są takie sytuacje, może się tak zdarzyć, że choroba jest od złego. I gdy czytamy Ewangelię, to widzimy, Często takie sytuacje, historia na przykład chorego na epilepsję, chłopca w 17 rozdziale Mateusza, kiedy Jezus mówi do tego chorego wprost, by zły duch odszedł. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch, Opuścił go. Od tej pory uzyskał zdrowie. Co z tego wynika? Że ta choroba była wprost od złego ducha. Jezus uzdrowił go, bo rozkazał złemu duchowi. Rozkazał wprost, bardzo mocno. W innym momencie w Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale, Łukasza w 13 rozdziale. Widzisz też kobietę, która osiemnaście lat była pochylona, taka zgarbiona. Osiemnaście lat. Wyobrażasz sobie, ile to jest czasu? Pochylona chodzi. I mówi słowo, nie mogła w żaden sposób się tak wyprostować. Chociażby tak chciała wyprostować się do przodu. Nie może, nie może. Na przodówce. Nie może. Jest cały czas przygnębiony I tak chodzi osiemnaście lat. I widzi tylko ziemię. Ziemię widzi. Nie widzi słońca, ptaków, powietrza. Obrazowo mówię, ale w takiej sytuacji dramatycznej ona żyła. I Jezus też mówi, że to była choroba wprost od demona. Od osiemnastu lat miała ducha niemocy. Jezus ją uzdrowił. Wystarczyło jedno słowo Jezusa. Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Potem, gdy faryzeusze tam kwestionowali, dlaczego w szabat, jakim prawem to czynisz, nie wolno ci tego robić, my tu się modlimy, kult Boga, jachwety ty w synagodze, w szabat, Jezus mówi, tej córki Abrahama, którą szatan, szatan, widzisz, 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić z tych więzów w dzień szabatu. Łukasz 13, rozdział. Wprost pokazuje nam Pan, że może istnieć choroba związana z działaniem złego ducha. Dwa Świadectwa, historię. Pewna kobieta. Dwadzieścia kilka lat leczyła się gastrologicznie. Miała takie różne tam problemy. Po wszystkich lekarzach świata i szpitala chodziła. Wiadomo, najróżniejsze leki, diagnozy. Bardzo uciążliwe, kłopoty żołądkowe. Nie mówimy tam o chwilowych zatruciach ale o poważnym, poważnej chorobie. I bezradna przychodzi do księdza, któregoś już tam z kolei, zaczyna wyznawać tą całą prawdę i szukać ratunku i podobnie jak w poprzednich sytuacjach modlitwa wspólnoty charyzmatycznej. Modlitwa nad tą kobietą, Otrzymuje wspólnota pewien obraz szklanki mleka, który jest podawany do picia i przekazuje tej kobiecie i pyta się, czy pamiętasz może taką sytuację w twoim życiu, że ktoś dał ci szklankę mleka. Może to było dla ciebie dziwne, może zapamiętałaś to i ona przypomina sobie wobec tych braci i sióstr, że tak, na moim ślubie była taka dziwna sytuacja, że teściowa dała mi szklankę mleka. Kazała ją wypić w całości. I pyta się ją, ksiądz, a jaka była twoja relacja z tą teściową? Tak się kochałyście? Czy ona była zadowolona z tego ślubu? Czy nie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że ona nie chciała tego ślubu. Wszystko było beznadziejnie, ale jednak wypiłam tą szklankę mleka. I mówi, od tego momentu właśnie zaczęły się te tragedie we wnętrzu. Ksiądz, diagnozując tę sytuację duchową, otrzymał światło w duchu, że tam było jakieś zaklęcie demoniczne. To nie pochodziło na pewno od Boga. Wraz z tym lekiem coś weszło w tą kobietę. Rozpoczął modlitwę o uwolnienie ze wspólnotą, filmując zarazem, nagrywając tą sytuację, tak jak się takie modlitwy czasami nagrywa. W czasie tej modlitwy cały ten żołądek zaczął krążyć. Krążyć i krążyć i krążyć. Także ona sama się dziwiła, jak jej brzuch się porusza jak, do, jakich, do, do jakich kształtów yy, on jakie kształty przybiera. Ksiądz widział, co się dzieje. Po tej modlitwie o uwolnienie ten zły duch z niej wyszedł z wielką mocą, ale kobieta została całkowicie uwolniona. Okazało się, że ta teściowa była u wróżki z tym lekiem, były przekleństwo, klątwa nad tym lekiem, które potem weszło w tą kobietę. Może się tak zdarzyć. Dziś żyjemy w czasach, dlatego o tym mówimy, że jest coraz więcej przekleństw, wróżek, klątw, różnego rodzaju demonicznych rzeczy, aby być ostrożnym. Co Ty jesz? Co w Ciebie wchodzi? Wszystko błogosławić, zanurzać we krwi Jezusa, omadlać. Druga historia. Rok temu, autentycznie, od około rok temu, może trochę więcej, do wspólnoty przychodzi pewna kobieta, której syn zachorował na raka. Synek. Kobieta załamana, ojciec, matka, wiadomo, płacz. Wspólnota się modli. I otrzymuje takie słowo, że ta choroba jest od złego, że to jest dzieło diabła w ich życiu. Modli się wspólnota i otrzymuje światło, że ta kobieta była uwikłana w szereg różnych grzechów. Rejki, bionergoterapia, amulety, talizmany, jasnowidzenie i wszystko, cokolwiek mogę wymyślić związane z zagrożeniami demonicznymi. Dom pełny jakiejś kule, wahadełka, czary, karty, tarota, inne, wszystko co, co złe. Jak, jak w domu wróżki. I ta kobieta uwierzyła w słowo prorocze, że ma oczyścić swoje życie. Krok po kroku usuwała ze swojego domu te wszystkie przedmioty demoniczne, to trwało pół roku, bo wciąż sobie coś przypominała. I jeszcze te książki, i jeszcze ten przedmiot, i jeszcze te egipskie bożki, i znaki zodiaku, i to, i to, i to. I to. I ten proces oczyszczania jej domu i oczyszczania jej serca, oczywiście z równolegle przebiegającą modlitwą w jej życiu, zaczął prowadzić do tego, że chłopiec zaczął zdrowieć, zdrowieć, zdrowieć, zdrowieć i całkowicie wyzdrowiał. Ale jaki był owoc, że życie całej rodziny się uświęciło, nie tylko, że chłopiec wyzdrowiał, a teraz to małżeństwo zrobiło sobie w domu taki piękny, duży obraz Pana Jezusa z całunu turyńskiego. Półtora metra, taki porządny, wyrzucili telewizor, obraz w centrum, tutaj Chrystus jest naszym Panem i widzisz to małżeństwo, zaczyna dzień, każdy teraz od porannej modlitwy razem. Amen. Pan poprzez to doświadczenie nie tylko uwolnił, ale przemienił cały dom. I Pan przemienia nasze serca, uwalnia nasze serca. Także od tych słabości, chorób, które mogą mieć podłoże demoniczne. A wszystko dokonuje się to dzięki temu, że wierzymy, że ufamy w nieograniczoną wszechmoc Boga. I powstajmy teraz, by modlić się do Pana o takie namaszczenie wiary, o takie namaszczenie ufności. Ty powiedziałeś, Chryste, tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Jezu Chryste, wierzymy w Twoją moc, w Twoją miłość, pełną miłosierdzie dla nas. Wierzymy, Jezu. W Twoją moc, która uzdrawia. Ty jesteś jedynym zbawicielem. Ty jesteś tym, który uzdrawia. Przemienia nasze życie. O Panie, prosimy Cię. Uwolnij nas od wszelkiej niewiedzy. Od wszelkiej nieufności, niedowierzania w Twoją moc. To Ty uzdrawiasz. Ty uwalniasz. Ty wszystko czynisz nowe. Ty dajesz nam uzdrowienie z wszelkiej choroby, wszelkich słabości. Ty leczysz wszelkie choroby i wszelkie słabości. Przyjmujemy Twoje uzdrowienie. Przyjmujemy Twoje uzdrowienie dla nas, dla naszych bliskich, dla naszych krewnych, bo Ty powiedziałeś, odzyskają zdrowie. Ty powiedziałeś, w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Przyjmujemy Twoje uzdrowienie i umocnienie. Bo Ty jesteś wielki, Panie. Przyjdź z całkowitym uwolnieniem nas. Od każdego przekleństwa, od każdego nieprzebaczenia, od wszelkiego wpływu złego. Przyjdź, Panie, i uwolnij nasze serca. Abyśmy byli wolni, abyśmy byli czyści. Mogli przyjmować tylko Twoje błogosławieństwo. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Maryjo, nasza Matko. Tobie się poświęcamy. Prosimy Cię, współdziałaj z nami. módl się za nami. Ochraniaj nas. Prowadź nas. Zapieczętuj to dzieło Boże w nas. Byśmy pokornie szli za Panem, ufając w Jego moc. Tobie się oddajemy. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzeszni. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję za uwagę. Gdyby coś było niejasnego, trzeba coś dopowiedzieć, wyjaśnić, to zapraszam, bo można nie wszystko dobrze wyrazić, czy jakiegoś skrótu myślowego użyć, to bardzo proszę. 祝贵